Thank <laughs> Więc przyszedł pan doktor, jak się masz koteczku. Niedobrze, lecz teraz na obiad jest pora. Rzekł lew rozżalony i pożarł doktora. Ojej, co ja wygaduję? Co to wszystko ma znaczyć? Zaraz. Zaraz. Siedziałam koło siostry i było tak jakoś leniwie i upalnie. I obok mnie przebiegł ten biały królik, na którego nie zwróciłabym uwagi. Chociaż co jest dość rzadkie u królików, wyjął z kieszonki od kamizelki zegarek i sprawdził, która godzina... odezwał się nagle ludzkim głosem. O orety, o o, na pewno się spóźnę. Więc pobiegłam za nim i wpadłam do tej króliczej nory i spadałam tak strasznie, strasznie długo. A potem znów go spostrzegłam. On na moje uszy i bokobrody. Robi się okropnie późno. I biegłam za nim dalej i stanęłam przed maleńkimi drzwiczkami, do których pasował złoty kluczyk leżący na stoliku. A za tymi drzwiczkami był najpiękniejszy na świecie ogród, ale ja nie mogłam się tam dostać, bo byłam za duża, a potem wypiłam ten płyn z buteleczki i... nagle taka zupełnie malutka. Tylko, że wtedy nie mogłam dosięgnąć kluczyka i, i rozpłakałam się i zobaczyłam to ciasteczko i zjadłam je. Ojej! Byłam teraz ogromna, po prostu ogromna! Słyszycie? Uderzyłam głową o sufit. Tylko jak w tych warunkach dostać się do zaczarowanego ogrodu? więc znowu się rozpłakałam i wylałam całą kałużę łez. I wtedy słyszałam... O, księżniczko, księżniczko, czy aby nie będziesz wściekła, że dałem ci tak długo czekać? Przepraszam pana, przepraszam pana uprzejmie. Re już go nie ma. Biały Królik zniknął, ale zgubił wachlarz i rękawiczki. Włożyłam jedną z nich na rękę, Byłam znowu bardzo mała. Poślizgnęłam się i wpadłam do wody. Była to kałuża łez, którą wypłakałam przed chwilą jako olbrzymka. Pływając, usłyszałam niedaleko plusk wody. Co to mogło być za zwierzę? Może hipopotam? Ach nie, to była mysz. Zapomniałam, jaka się zrobiłam malutka. M myszko, pani myszko. Widzę, że pani też wpadła do tej wody. A ja myślałam, że jest jej tyle, co kot napłakał. Och, przepraszam. Pani, zdaje się, nie lubi kotów. Nie lubię kotów? Ciekawa jestem, czy ty lubiłabyś koty, będąc na moim miejscu? Sądzę, że nie, ale mój kotek jest taki uroczy i tak doskonale łapie... Och, nie, nie, nie, nie będziemy rozmawiały na ten temat. Ładna mi rozmowa. Nienawidzę kotów, tych obrzydliwych, tępych podłych stworzeń. Opowiem ci zdarzenie z mojego życia. Będziła myszka do dziury, by jej nie złapał kod góry, ale nie pomógł mu niebodze ten rozpaczliwy bieg, bo kot jej stanął na drodze i tak jej rzekł – Nudzę się dziś zrodzę, więc ci wytoczyć chcę sprawę. Ja będę, Oskarżycielem, ja będę oskarżycielem, a dzielasz przysięgłych łapek, gdzie sędziego szpiega mi się? Więc cóż z tego, więc cóż z tego? Proces formalnie się odbędzie. Sam będę łaną przysięgłych i sędzią. Wszystko rozsądne. I rozważę, po czym cię skaże na śmierć. No i co dalej? Zjadł panią? Kto? Kot. Och, gdybym nie zjadł, nie pływałabym w tej sadzawce. <gryw> Doprawdy mogłabyś nie zadawać głupich pytań. <gryw> Odpłynęła. Uch, swoją drogą, jakie te zwierzęta są obraźliwe. Muszę, by dostać się na brzeg. O, tutaj... Nareszcie. Co ty tu robisz, Marianno? Ależ ja... Biegnij w te pędy do domu i przynieś mi parę rękawiczek i wachlarz. Ale już, już. Ten biały królik bierze mnie widać za swoją pokojówkę. No trudno. Przyniosę mu, o co prosi. Może to jego domek? Tam na drzwiach. O, jest napis, zaraz, biały królik. Wejdę do środka. o. Tu na stoliczku jest jakaś buteleczka. Jeżeli się napije, to na pewno coś się wydarzy. Ojej, znowu wrosłam i to bardzo. To nie do wytrzymania wprost, co dziś spotyka mnie. Bo każdy przecież ma swój wzrost, ja tylko nie. Po coś do jedzenia lub po coś do picia, gdy sięgnie moja dłoń. To się zaraz zmieniam I staje się tycia Lub wielka niby słoń Kto inny już by mówię wam Z bezsilnej złości pęku Bo nie wiem czy wciąż bać się mam Czy budzić lęk Po coś do jedzenia Lub po coś do picia Gdy sięgnie moja dłoń To się zaraz zmieniam I staje się tycia Lub wielka niby słoń w tym króliczym domku robi się coraz ciaśniej. Wsadzę chyba nogę do komina, a rękę wyciągnę przez okno. O tak! Marianno! Marianno! Podaj mi w tej chwili moje rękawiczki. Dlaczego ja się go boję? Przecież jestem teraz chyba z tysiąc razy większa od niego. Oj! Nie mogę się poruszyć, bo cały domek się trzęsie. Muszę pójść naokoło i dostać się do środka przez okno. Trzepnę palcami dłoni. Musiał pewnie wpaść w inspekty ten biały królik. Biedny królik. Bazyli! Bazyli! Gdzie jesteś? Tutaj jest, jaśnie pan. Kopię jabłka, proszę, jaśnie pan. Chopać jabłka, no też mi pomysł. Chodź tutaj i pomóż mi się wydostać. Co tam widzisz w oknie? Ani chybie rękę, proszę, ja pan. Rękę, ty ośle. Takiej wielkości rękę? Przecież ona wypełnia całe okno. Tak jest, proszę, ja pan. A ja ręczę, że to ręka. Idź i usuń ją. Ech. Ruszaj, ty fajtłakoty. Trzepnę jeszcze raz palcami. Na wszelki wypadek. Zobaczymy, co oni teraz zrobią. Słyszę jakąś krzątaninę. Bisiu, Bisiu, gdzie jest Bisiu? Bisiu, przystaw tu drabinę. O, przyjdą tamten dróg. Bisiu, złapcie za telina. inny. wejść do mu, mógł... tędy wspiąć się można ślepać. Się... Na co czekasz? Ruszaj już! O, ze Pomyśleć, co za to? Zaczekam, aż biś... Co to może być za zwierzątko? Zacznie chrobotać w kominie, a potem ruszę nogą. O, o tak. To biś wraca. Zatrzymajcie go. Co ci się stało, biś? Dajcie mu łyk czegoś mocnego. Odzyskuję przytomność. Powiedz, co to było? Ni, ni, nic nie wiem. Coś wyskoczyło na mnie i pofrunąłem w górę. Jak rakietę, e, e, właśnie tak. No to nie ma rady. Musimy spalić ten dom. Nie wiem, dlaczego zaczęli obrzucać dom białego królika małymi kamyczkami, które zmieniały się w ciasteczka. Oczywiście, zjadłam jedno z tych ciasteczek i... Stałam się znowu maleńka. Dzięki temu mogłam szybko wybiec z domku, a po drodze zauważyłam jeszcze, że biś był maleńką jaszczurką. Zwierzęta mnie jeszcze przez chwilę, ale udało mi się schronić w pobliskim lasku. Cóż za śliczne szczenie! O, żeby mnie tylko nie pożarło, bo jest teraz sto razy większy ode mnie. Rzucę mu patyczek. O tak, na szczęście sobie poleciał. Powinnam znowu trochę urosnąć, bo zawsze to bezpieczniej. Pewnie muszę coś zjeść, tylko co... <śmiech> Jakiś dym unosi się nad tego ogromnego grzyba. Ktoś pali fajkę, tak jak mój dziadziuś. Ktoś, kto siedzi na tym grzybie już wie Kąsiennica. Kim jesteś? Ja, ja Ja naprawdę nie wiem Kim jestem proszę pana Wiem kim byłam dziś rano Ale zmieniłam się już tyle razy mm -hmm. A co chcesz przez to powiedzieć? Wytłumacz się Nie, nie mogę się wytłumaczyć Bo, bo nie jestem sobą mm -hmm. A kim jesteś? A tego właśnie nie wiem Nie pamiętam już niczego W sposób normalny Czego nie pamiętasz? Niczego. Nawet ojca Wirgiliusza? My, mogę spróbować. No no, no, no, no, no. no. Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje. Na głowie przy tym, stojąc wiele lat. Rzekł jeden z synów, tak bardzo się boję. O ciebie, ojcze, boś już stary dziad. Mojej młodości, rzecze mędrzec siwy, Zwykłem na co dzień ciosnę, Zaś używałem tej oto oliwy, Chcesz o butelkę, sprzedam ci lub dwie. Masz, ojcze szczęki, słabe ze starości, I zdolnyś chyba łykać tylko ciecz, A ty spożyłeś, gęś mi, przyznasz mi ojcze, że to dziwna rzecz Samu młodu rzeczy starzec prowadziłem Dyskusji z żoną codziennie ze sześć I to mym szczękom dało ową siłę Która pozwala dziś gęsi jeść Weź pod uwagę ojcze ilość lat twą W tym wieku oczom już bystrości brak a ty, węgorza, utrzymujesz łatwo na czubku nosa. Powiedz ojciec jak? Jest w domu dzieci 120 dwadzieścia troje. Ojciec odpowie i mam pytań dość. Już mi obrzydły wszystkie głupstwa twoje. Więc radzę zmytaj, samim wchodzę w złość. <try> To się zupełnie nie zgadza. To się nie zupełnie zgadza. Mhm. To mniejsza o to. Od jednej strony grzyba się rośnie, mhm. od drugiej maleje, a tam mieszka księżna. Znikł, co za dziwak. Spróbuję odgryźć kawałek z tej strony. No, teraz będzie dobrze. Akurat tak, żeby wejść do tego domu. Jakieś niesamowite odgłosy. Co to było? Chyba cisnęli talerzem. Ładna historia. Wejdę do środka i powiem im... Księżną, prawda? A ta kucharka, czy nie wsypuje do zupy za dużo pieprzu? Przecież to może zaszkodzić panie dziecku. I dlaczego ten kot w kącie tak się dziwacznie uśmiecha? To jest kot dziwak. Prosię. Co prosię? Nic. Mówiłam do dziecka. <śmiech> nie sądziłam, że koty umieją się uśmiechać. Koty dziwaki umieją. Nie widziałam Nigdy przedtem uśmiechającego się kota. W ogóle mało jeszcze widziałaś. A, ale jednak... Czy ta kucharka musi rzucać garnkami? Śpisy syneczku, już. Pieprz do noska w Kichać mi się ani wasz, bo od tego brzydnie Hapsik, hapsik, hapsik! Proszę pani, księżno! Już syneczku śpi, bo złapie zaki. Pójdziesz tam, gdzie rośnie pieprz, bowiem buzie masz jak wieprz. Hapsik, Masz to dziecko, jeśli chcesz. ...spieszę się na partię Krokieta do Królowej. Ojej! Rzuciła mi dziecko... ...a kucharka cisnęła w nas duszo od żelazka. Wybiegłam stamtąd z niemowlęciem... ...które było bardzo brzydkie... ...i miało ryjek zamiast noska. Nie płacz, maleństwo! To jest po prostu prosiak! Wypuszczę go! co ma mniańczyć prosiaka. A pan? Co pan tu robi na drzewie, panie kocie dziwaku? Dlaczego pan się uśmiecha? A, nie odpowiada pan. A czy mógłby mnie pan poinformować, którędy powinnam pójść? To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść. Właściwie... Wszystko mi jedno W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz Chciałabym tylko mm, dostać się dokądś Na pewno tam się dostaniesz, jeśli tylko będziesz szła dość długo Jaj, ale co to? Widzę, że znikł A no cóż, pójdę prosto przed siebie Powiedz mi, co się stało z dzieckiem? Zmieniło się w prosiaka. Obawiałem się tego. Znów go nie ma. To dziwne. Powiedziałaś w prosiaka czy w psiaka? W prosiaka. A, ale wolałabym, żeby pan nie znikał i nie zjawiał się tak nagle. Zgoda. I tym razem zaczął znikać bardzo powoli. Zaczynając od końca ogona, kończąc na uśmiechu. Który pozostał jeszcze przez pewien czas Zawieszony nad gałęzią Było to najdziwniejsze ze wszystkiego Bo widziałam już koty bez uśmiechu Ale uśmiech bez kota zobaczyłam po raz pierwszy w życiu Poszłam przed siebie I ujrzałam domek A przed domkiem stół nakryty do podwieczorku Przy stole siedzieli szarak bez piątej klepki I zwariowany kapelusznik Pomiędzy nimi na wpół uśpiony kiwał się suseł Na którym opierali się łopciami jak na poduszce Stół był duży, ale wszyscy trzej siedzieli stłoczeni w jednym roku. Dzień dobry. N nie ma miejsca. Nie ma miejsca. właśnie, że jest mnóstwo miejsca. Pozwólcie panowie, że usiądę. Proszę, poczęstuj się winem. Hmm, przecież tu nic nie ma prócz herbaty. Powinnaś ostrzyć sobie włosy. A pan powinien oduczyć się robienia przycinków, panie kapeluszniku. Jaka jest różnica między krukiem a piórnikiem? Między krukiem, a piórnikiem? Y y zaraz, chwileczkę. Myślisz, że potrafisz znaleźć odpowiedź na to pytanie? Właśnie. No to mów, co myślisz? Ja... i... Ja, ja myślę to, co mówię a, a to jest właśnie to samo, proszę pana Wcale nie W ten sposób mogłabyś powiedzieć, że Widzę to, co jem i jem to, co widzę Mają to samo znaczenie Albo mogłabyś powiedzieć Cicho, suśle Mogłabyś powiedzieć, że oddycham, kiedy śpię Ma to samo znaczenie, co śpię, kiedy oddycham Którego dziś mamy? Pierwszego Drugiego Trzeciego Mój zegarek spóźnia się o dwa dni nic nie pomaga, chociaż walnąłem nim o stół. Nadal wskazuję szóstą, a mówiłem ci suśle, że masło nie nadaje się do smarowania mechanizmu. To było najświeższe masło. Czekaj, wrzucę ten zegarek do herbaty, to może będzie chodził. Co się stało? mu susłowi. Zasnął. Znalazłaś już rozwiązanie zagadki? Nie. A, a jaka jest odpowiedź? Nie mam pojęcia. Ani ja. Czy znasz piosenkę o słoniątku? Oczywiście. Jasne słoniątko późno dziś wstało. Zagrać na trąbie czasu nie miało. Zagrać na trąbie czasu nie miało. Więc się zbierają zewsząd gromadnie, za chwilę pewnie zatrąbi ładnie, za chwilę pewnie zatrąbi ładnie. Hej, hej, hej, hej, hej, hej! Żywi wszystkie niedźwiedzie w lesie, Znużone główki susłów podniesie, Znużone główki susłów podniesie. Hej, hej, hej, hej, hej. Więc chociaż w domu peka ci głowa, Jakże jest piękna ta pieśń słoniowa, Jakże jest piękna ta pieśń słoniowa. Hej, hej, hej, hej, hej. hej.